nowiny 34 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ja ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. No jak Wam się podoba nasza nowa sygnałówka? Co to było? Albo no. źle słyszałem, albo nie wiem. Szymon Grabarczuk z Lublina jest również z nami. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Jest z nami również Wojtek Mężyk, Wojciech Tadeusz Mężyk z Górnego, Dzień dobry. Z Górnego Śląska i przez... Górny Śląsk to akurat w domu, a dzisiaj nie łączę się z domu, Aha. tylko z Sosnowca, z Zagłębia. Z Zagłębia. I jest z nami również Michał Łazowik. Już nie jest. Już nie jest, już poszedł. No, trochę Ale nam tu dzielnie pomagał. Tak, no, usprawnienia techniczne nam się szykują. A sygnałówka nowa, na razie w takiej słabej jakości, bo tylko w ten sposób mogłem to dzisiaj zaprezentować, bo no, mamy kłopot ze starą sygnałówką. To jest pierwszy temat również naszej rozmowy. Na temat tej sygnałówki będziemy za chwilkę mówić. Drugi temat to nowe, lepsze notatki naszej audycji, z których już korzystamy od tygodnia. Kolejny temat to super zabezpieczenia w Wikipedii. No, taki super user nam się tutaj gdzieś utworzył nagle. Nagrania wideo z WikiMani portal Historia i Media o WikiMani 2014, lista narzędzi Wikipedii i na przykład rozbudowane statystyki haseł, tydzień tematyczny Paragwaj, Google o projektowaniu stron i ich elementów, ale to w kontekście tych zmian, które czekają nas w Wikipedii. QRpedia, bardzo ciekawy pomysł, który obejrzeliśmy sobie podczas Wikimanii. Apel do historyków i wiki lubi zabytki 2014. To są tematy na dzisiaj. Tak, dużo się ich zrobiło, że nie wiem, czy zdążymy je wszystkie omówić, no tematy z wolnej kultury jak gdyby już nam wypadają od dłuższego czasu, bo, bo nie mamy na nie czasu omówić je, omówić ich tutaj w audycji i no, planuję stworzyć nową audycję, zaprosiłem do do jej przygotowania Koalicji Otwartej Edukacji, no ale to troszkę potrwa niestety, to nie, nie jest tak łatwo, tam trzeba, żeby wszyscy przeczytali wiadomość, zainteresowali się albo nie, przemyśleli w swoich organizacjach i, i odpowiedzieli, czy, czy będą chcieli współtworzyć taką audycję. Ja prawdopodobnie na początku września albo w połowie września zaproszę tych, którzy są chętni, tutaj do studia i nagramy pierwszą audycję, zobaczymy, co będzie dalej. No więc właśnie, ten początek, taka sygnałówka troszkę inna, bo jak ostatnio szukałem informacji o pliku, który, który jest naszą sygnałówką, to jest Matthias Westlund stworzył fantastyczne nagranie, przecież którego słuchamy od samego początku nowin. Na commons oczywiście ono jest nadal. Z tym, że na commons jest podane jako źródło tego pliku. W commons jest podany plik na Jamendo. I tego pliku tam już nie ma zupełnie. I teraz właśnie mam pytanie do Szymona na przykład. Szymon, co się dzieje w takim wypadku? Bo no to jeszcze nie jest groźne, bo nadal jest na commons, prawda? No, ale powiedzmy, że autor zmienia zdanie, usunął jest Jamendo, no, w commons ono zostało przez kogoś innego prawdopodobnie umieszczone z Jamendo. I co teraz? Czy to powoduje jakieś konsekwencje, czy nie? Hmm, chyba to zależy. Znaczy ja nie jestem e, commonsistą, więc nie znam tych ich zasad, ale wydaje mi się, że nie ma przeszkód, tak na pierwszy rzut oka, żebyśmy zaprzestali używania tamtej, e, no tamtej, tej, jak to się nazywało? Przepraszam, bardzo mi słowa? sygnałówka. Sygnałówka, dziękuję. Znaczy, żebyśmy nadal jej używali, tak, skoro jest w komos. Tak. No nie ma przeszkód, żebyśmy ale nadal tak. No dobrze, no to będziemy używać, ale, ale teraz yy, zastanówmy się, yy, no jeśli autor może zmienić zdanie, prawda? Może powiedzieć, że on teraz już... Ale nie wiemy, czy on wycofał to dlatego, że zmienił zdanie, czy ze względów jakichś technicznych, czy przeniósł pod inny link, <suszel> czy ten link tylko tymczasowo nie działa. Y, Okej, okay, to co on musiałby zrobić, żebyśmy my musieli uznać, że on zmienił zdanie? O tak. Trudne jest zadanie, no, prawdopodobnie, trudne, prawdopodobnie, żeby tak już było wszystko na y, pewnej w ogóle, no to on prawdopodobnie musiałby napisać na komącach, że chce to usunąć, dlatego że zmienił zdanie, y -hmm. a wtedy... Wtedy oni by odpowiedzieli mu najprawdopodobniej, że nie mają takiego obowiązku, ponieważ tak prawdopodobnie wynikałoby z licencji mm -hmm. i wtedy byśmy się zastanawiali, czy, on, czy to, że on zmieni, zmienił zdanie ma jakikolwiek wpływ na nas, mimo że na Wikimedia Commons nie ma, czy możemy argumentować w taki sam sposób jak Wikimedia Commons, Mimo, że w naszym prawie zmiana zdania skutkuje no, najczęściej tym, że zmieniają się warunki. Mm -hmm. No dobrze, ale mogę was uspokoić, bo dotarłem do tego pliku źródłowego, do strony Matiasa Westlunda, zresztą tutaj w notatkach będzie link bezpośredni do tej strony. O ile z Jamendo w jakiś sposób no, nie działa ten link na Jamendo, natomiast na jego stronie jest informacja o tym, że to jest na takiej licencji, jaka potrzebna jest nam i że tam jest również ten nasz plik, także jest to jego strona oficjalna, więc myślę, że to lepsze źródło nawet niż Jamendo i możemy nadal z niego korzystać jak najbardziej, no ale to taki teoretyczny problem, który no, może czekać, bo wyobraźmy sobie, że taki autor rzeczywiście wycofuje z commons, chociaż nie wiadomo, czy to jest możliwe, czy coś się takiego w ogóle zdarzyło, żeby jakieś pliki zostały wycofane z commons. Znaczy to... ja, pliki na pewno są kasowane z commons, ale nie słyszałem o przypadku, żeby to zwoli autora, który chciałby zmienić licencję. No właśnie, to ciekawe, czy, czy były takie przypadki. No ale przyjmijmy, że, że ktoś skutecznie usunie z commons również taki plik. No i co wtedy z naszymi nagranymi wcześniej audycjami, które mają tą sygnałówkę? One są nadal publikowane, bo to nie jest tak, że one były opublikowane tam 5 lat temu i że... i, że, i no. Jak ktoś dzisiaj wchodzi na tę stronę, to one są nadal publicznie dostępne, czyli, czyli wtedy już... No pewnie trzeba by je przyciąć, gdyby <głos> wyjść z założenia, że on odwołał swoją zgodę. No ja słyszałem, że to jest bardziej skomplikowane, bo autor wtedy musi powiadomić wszystkich, którzy używają tego pliku teoretycznie. Czyli on musiałby do nas napisać, tak, że musiałby musi, do nas nie napisać, że, że proszę usunąć, bo on... I to wtedy nie od razu skutkuje, tylko z jakimś tam terminem. No, o takich szczegółach to pewnie Tomka Ganicza możemy podpytać za tydzień podczas warszawskich otwartych wiki spotkań, na które zapraszamy do faktycznego Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego w Warszawie. Od godziny 14 myślę, że my będziemy już tam nagrywać audycje do godziny myślę, że 20 będziemy również edytować hasła. Będą już wiadomo, że dwa wystąpienia eee, bardzo ciekawe. Eee, Aha, linka nie podaliśmy tutaj, no to zaraz, zaraz, dopiszę do warszawskich otwartych wiki spotkań w notatkach linka, żeby wiadomo było gdzie, gdzie kliknąć, bo jednak łatwiej jest. Drugi temat to nowe, lepsze notatki naszej audycji. Jeśli ktoś chce nam pomóc w organizowaniu tematów na audycję, to zapraszamy na stronę nowiny.podcasty.info, tak jak do naszego podcastu, slash notatki. No i tamta strona przekierowuje właśnie do tego narzędzia, z którego ak aktualnie korzystamy, a korzystamy z nowej wersji Google Docs. Jest sporo przeciwników tych Google Docsów i w ogóle Google'a. Ja nie bardzo się w tym orientuję, bo nie wczytuję się w te wszystkie licencje, ale właśnie przy okazji podobnego potraktowania notatek do audycji o wolnej kulturze zgłosił się jeden człowiek, który też jest przeciwnikiem yy, z używania takich narzędzi, więc będziemy mogli już w pierwszej audycji z nim na ten temat porozmawiać, co takiego złego tutaj jest, bo może jest coś takiego, o czym ja nie mam zielonego pojęcia. No, dla mnie jest to fantastyczne narzędzie, ładnie się z niego korzysta, ale może coś robię takiego, co, no, czego nie powinienem robić, bo ma, nie mam świadomości czegoś. Na przykład no, trudno przeczytać te wszystkie regulaminy. Raz to zrobiłem jakieś kilka lat temu, ale potem jak się raz zmienił, drugi raz zmienił, to już po prostu podziękowałem i powiedziałem, no ja się zgadzam w ciemno. I, i na razie tak korzystam z tego, ale no może coś się poważnego zmieniło ja tego nie, nie śledzę i nie wiem. Także to będzie tematem pewnie pierwszej audycji właśnie o wolnej kulturze. Jeszcze nie ma nazwy ta audycja. Będziemy nad tym myśleć, jak to ma wyglądać. No dobrze, a tr trzeci albo czwarty temat kolejności, który nam się tutaj już pojawia, no to są super zabezpieczenia w Wikipedii. Ja rozmawiałem na ten temat z Mastim, z Markiem, z Delmasikiem i mówił, że to jest jakiś poważny konflikt wewnątrz Wikipedia. Znaczy nie, nie mówił, że to jest poważny konflikt, ale jakiś taki chyba może powstać z tego konflikt. No ja mam wrażenie, że niemieckojęzyczna Wikipedia jest dosyć taka mocno buntownicza no właśnie, względem właśnie, zacznijmy od początku, bo geneza tego super zabezpieczenia, czyli takiego użytkownika, no tak jak mieliśmy do tej pory administratorów, potem biurokratę, potem stewarda i, i, i brakowało jeszcze właśnie tego, co zostało chyba stworzone. Ja nie wiem, dokładnie się nie znam na tym, może Szymon by nam podpowiedział, jak to wygląda, albo Wojtek. Halo, halo. To może, może ja bym tak powiem y, troszeczkę to y, mhm. no, uproszczę, usystematyzuję. No, no. Y, administrator wykonuje trzy podstawowe działania i ma jeszcze oczywiście bardzo dużo różnych innych. Y, trzy jego podstawowe działania to jest usuwanie, blokowa usuwanie stron, blokowanie użytkowników i zabezpieczanie stron przed edycją. Yy, I teraz tak, yy, powstał kilka lat temu już yy, tak zwany oversight, czyli yy, głębsze usuwanie, yy, czyli yy, takie usuwanie zmian, znaczy usuwanie takich zmian, które yy, mogą na przykład zawierać dane prywatne. To jest wszystko bardzo ściśle opisane. I jeżeli ktoś, kto z uprawnieniem rewizora, czy właśnie oversighta usunie w ten sposób, to nawet administratorzy nie widzą tak usuniętej edycji. Co do blokowania, no może nie ma tak super, takiego super zablokowania, jest tylko zablokowanie globalne, którym dysponują stewardzi. To jest troszkę co innego, ale no można to w pewnym sensie porównać. No i teraz y, nie było do tej pory czegoś takiego, y, co by skutkowało takim zabezpieczeniem, którego administratorzy nie mogą odbezpieczyć. No i właśnie coś takiego powstało. Więc to jest... Y, to nie jest nic jakiegoś takiego wielkiego, nowego z perspektywy całej architektury y, tych y, um, uprawnień technicznych MediaWiki bo to jest analogiczne do Oversighta, mm, który już funkcjonuje od kilku lat w polskojęzycznej Wikipedii, a w ogóle w Mediwit też już od ładnych kilku lat jest, No z tym, że to jest po prostu nowe uprawnienie. Ale skąd ono się wzięło? Dlaczego? Bo ja słyszałem taką historię, że w niemieccy wikipedyści nie zgodzili się na to, żeby domyślnie dla nowych użytkowników instalowana była przeglądarka plików fotogra fotografii, to znaczy zdjęć, plików graficznych, która narzuca pewien sposób wyświetlania tych plików. I, i oni wycofali tę zmianę, którą globalnie zrobił ktoś z fundacji, czy, czy z, no z administratorów, czy, czy z osób, które mogły to zrobić. I, I ona została przywrócona, więc oni stworzyli jakiś mechanizm, który zabraniał takiego e, wprowadzania takiej zmiany. No i w związku z tym właśnie wymyślono takiego super usera, który jest jak gdyby władny, żeby to zrobić ponad administratorami niemieckiej Wikipedii. Słyszałeś o tej historii, czy, czy ktoś Co? z was słyszał? Tak, no to wiąże się w ogóle z taką sytuacją, która ma miejsce na różnych wersjach językowych, że są włączane jakieś nowe funkcje oprogramowania i społeczność może zdecydować, że chce mieć jakiś gadżet, który będzie opcjonalny. Użytkownik w preferencjach może sobie włączyć albo wyłączyć, zależy jak chce, za pomocą tego gadżetu daną funkcję. Czy to będzie Visual Editor, czy to będzie ta przeglądarka multimediów, żeby była dobrowolność dla każdego użytkownika. Natomiast sytuacja, jaka miała miejsce w niemieckiej Wikipedii, polega na tym, że ta społeczność zdecydowała nie, że jest jakiś gadżet, który pozwala włączyć lub wyłączyć, tylko zadecydowali, żeby całkowicie uniemożliwić e, wszystkim użytkownikom dostęp do tej nowej przeglądarki multimediów. I to się fundacji nie, niezbyt spodobało. A czy tam nie chodziło o to, że ten gadżet miał być domyślnie wyłączony po prostu? Czyli, że nadal można go chyba włączyć w preferencjach, czy nie można? E i nie wiem. No w każdym razie dla użytkowników niezalogowanych, którzy no tak, nie wyłączony. mają możliwości używania gadżetów, nie było takiej możliwości. Niezalogowani no. no. nie widzieli tej przeglądarki multimediów. No właśnie. No więc. Ja mogę mhm. zaraz spytać na, na iżutku, jak to było. No z tego, co Wojtku przed chwilą powiedziałeś, to wynika to, że że oni kompletnie to wyłączyli, tak? Bez, bez możliwości gadżetu. To, to trzeba by sprawdzić, bo jeżeli... E, ja, ja no, no w każdym razie dla niezalegowanych kompletnie wyłączyli, tak. a dla zalegowanych to może jest jakiś gadżet, ale też e, postać domyślna to wyłączony. Tak, tak, to, to na pewno. E, I problem w tym, że... E, oczywiście tutaj problemów różnych punktów e, spornych jest dużo, ale z tego co ja wiem, to, to takim dużym, ważnym problemem jest tutaj to, kto może decydować, czy włączamy, czy wyłączamy dla użytkowników niezalogowanych jakieś rzeczy, które przecież nie są naszymi gadżetami lokalnymi, tylko są wpisane w rozwój wszystkich projektów ciostrzanych, które są autorstwa fundacji i które należy zakładać, że powstały y, na podstawie dokładnych badań użytkowników, y, badań, których na przykład my w polskojęzycznej wikipedii nie prowadzimy. Więc jeżeli ktoś by do nas przyszedł i powiedział, że MediaViewer spełnia oczekiwania czytelników i ma na to dowody, to my nie bylibyśmy w stanie da dać mu jakiegoś przeciwdowodu, że... Media Viewer jest zły dla czytelników. My moglibyśmy powiedzieć mu, że ok, głosujemy, tak jak Niemcy właśnie zagłosowali, my głosujemy i teraz społeczność w głosowaniu opowiada się przeciwko temu, ale to by znaczyło wyłącznie to, że doświadczeni ludzie, którzy mają konta, którzy znają sposób zachowania się w społeczności, znają metody podejmowania decyzji, albo przynajmniej mają takiego linka, że wypowiedz się za albo przeciw, zdecydowali się wypowiedzieć, wypowiedzieć się przeciw i to tutaj jest akurat wynik takiego głosowania i tam podobno było coś w stylu na 600 osób tylko znikomy procent opowiedział się za media viewerem ale wynik tego głosowania mimo, że przewaga była miażdżąca to globalnie patrząc był taki społeczność doświadczonych mniej lub bardziej użytkowników nie chce media viewera, natomiast co mają do tego czytelnicy, nie wiadomo. I czy yy, my, doświadczeni użytkownicy, możemy się wypowiadać w nie swoim imieniu. Nie więcej. No, zgadzam się, że tak można streścić ten problem. Yy, tutaj Borys na chwilę wyszedł, bo nam tutaj prądu zabrakło do internetu. Ja bym ten problem jeszcze bardziej skrócił. W sensie, kto ma ostateczną władzę nad wyglądem wersji językowej? Czy fundacja, czy aktywna społeczność lokalna? No i tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ja się trochę tego boję, żeby ostateczną decyzję mogła podejmować fundacja. Wiesz, boją się ci, którzy... Nie wiem, przepraszam za takie, takie, za takie porównanie, ale to jest jak dla mnie trochę jak z tym otwartym dostępem do publikacji naukowych. Boją się ci, którzy nie, mają, nie mieli z tym y, y, styczności. Y, może teoretycznie y, to jest jakieś zagrożenie, żeby fundacja, czyli podmiot niezależny od naszej lokalnej społeczności, która... W jakiś tam sposób wykształciła swoją już autonomię i mniej więcej wie, czego chce, o ile wie. No, I właśnie tutaj widzimy, że to jest dosyć takie wątpliwe, płynne, ale mimo wszystko jest niebezpieczne, żeby ktoś z boku nam mówił, co mamy robić, nawet jeżeli my między sobą nie potrafimy się zawsze dogadać. Ale jeżeli znamy konkretnie tych ludzi, którzy tam pracują, to możemy podejść do tego z inną filozofią. My możemy wpływać na ich decyzje po prostu z nimi rozmawiając. I w naprawdę bardzo duży, w dużym stopniu możemy spowodować, że fundacja będzie działała tak jak nie tyle co my wprost chcemy, ale no Taki sposób, który nam jakoś nie przeszkadza. Albo mi lub bardziej nam odpowiada. No, można tak zacząć od pierdółek typu wygląd, poszczególne jakieś ikonki. Możemy prosić o zrobienie poszczególnych ikonek. Możemy spytać, czy na przykład użytkownik woli tak, albo woli tak, i potem ich wyniki badań zastosować do naszych jakichś tam lokalnych potrzeb. Ja myślę, że właśnie ze względu na ten, na to, że, że oni prowadzą badania, a my nie prowadzimy badań, no to oni mogliby jednak mieć trochę więcej do powiedzenia. Można by argumentować oczywiście, że oni prowadzą badania głównie wśród no, czytelników anglojęzycznej Wikipedii i że to nie są ci sami ludzie, którzy czytają naszą, ale z drugiej strony, jeżeli oni prowadzą badania dotyczące pewnych y, ogólnych cech, które są wspólne dla wszystkich Wikipedii y, i y, przepytają wystarczającą liczbę jakichkolwiek ludzi na świecie, y, to y, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w każdym z europejskich małych państwek dostawaliby takie same wyniki albo zbliżone, ale ogólnie wynik byłby ten sam. Czyli chyba możemy się zgodzić Także. co do tego, że potrzebny jest większy dialog między lokalnymi społecznościami a fundacją. No, chyba tak. To znaczy, yy, nie wiem czy to. To, jest, to brzmi tak dosyć ogólnie, ale na przykład, już schodząc na takie konkrety, to, to cieszyłbym się, gdyby kilka osób oprócz mnie i Matmareksa, Lazowika i, i nie wiem kogo tam jeszcze współpracowało w kwestiach ściśle technicznych, bo wiem, że jest dialog między członkami naszego zarządu, a ludźmi, którzy tam odpowiadają za pieniądze, za granty, za coś tam jeszcze. Ale to i to fajnie oczywiście, to jest jakieś tam tło, ale z drugiej strony też brakuje nam na przykład ludzi, którzy by rozwijali naszą Wikipedię w w pewnej zgodności z planami fundacji. Póki co jestem tam sami i Matmarek coś tam pomaga. No tak, ale. Także na pewno no widzę na konkretach, że. Yy, ale dość trudno no, być na bieżąco z tymi no, zmianami, które są planowane, bo dowiadujemy się o nich rzadko i w języku angielskim w większości. No więc. To czy, tutaj czy język angielski jest y, jakąś przeszkodą, to jest kwestia osobnicza. Myślę, że zdecydowanie dla, mnie, dla dialogu by pomogło, gdyby te komunikaty były tłumaczone przed ich wprowadzeniem. Wiesz, ale to, to byłaby taka biurokracja trochę jak w Parlamencie Europejskim, że za wszystkich języków, na wszystkie języki, to tam więcej tłumaczy niż osób, które mówią i słuchają y, razem wzięty Więc y, są otwarte listy dysk dyskusyjne y, fundacji poświęcone tam poszczególnym tematom, można się na nie, na nie zapisywać i o wszystkich decyzjach dowiadywać się dużo wcześniej, zostaną ogłoszone światu. No, no niby tak, ale jednak bariera językowa tutaj też jest istotna. To jest dla nas, to jest drugi język, a dla nich to jest pierwszy język naturalny, więc to, to zawsze będzie trudniej. Różnie, o i różnie, naprawdę. Przecież wiadomo, że no tak, Fundacja tak, tak. nie zatrudnia wyłącznie urodzonych Amerykanów. Mm -hmm, mm -hmm. No ale, w, ale chociażby prezentowanie ich tylko... No, nie wiem, to są, mówisz, że otwarta jest dyskusja, no to ja rozumiem, że jest otwarta, ale dla y, otwarta dla kogo i jak bardzo otwarta, no tak tak jak każdy może edytować Wikipedię, kto ma komputer, ma wie, wiedzę, jeśli chodzi o wikikot i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To znaczy tutaj chyba nie ma problemów z zamknięciem takim, że coś trzeba gdzieś się zalogować i tak dalej, chyba jest normalne wejście. No, zwykła lista dyskusyjna. No możemy jest. przeglądać archiwa, możemy się zapisać do tej listy dyskusyjnej i zacząć tam pisać. No tak, ale trzeba ją się zapoznać z nią, trzeba na to kupę czasu poświęcić. Nie ma jakiegoś takiego przeglądu, co będzie w najbliższym czasie. Zresztą oni sami nie za bardzo wiedzą, co będzie kiedy wprowadzane. Warto zwrócić uwagę, że jest coś takiego jak przegląd techniczny, który można sobie zamówić, żeby przychodził na stronę dyskusji. Ale on ostatnio też, przynajmniej ostatni komunikat, przestał być tłumaczony i doszedł w języku angielskim. nie, nie przestał być tłumaczony, po prostu nie został przeszedł. No tak, no nie znaleźli się chętnie, sprawa. jasne. No tłumaczenie takiego komunikatu to jest kwestia, że znajdzie się jakiś wolontariusz, który zna angielski, polski i w odpowiednich miejscach da tłumaczenie. Dokładnie tak. Mm, mm -hmm. No więc z tą otwartością to niby jest otwarte, ale tak naprawdę nie tak za zbyt szeroko otwarte. No bo, no, a jakbyś sobie to wyobrażał, no gdyby wszyscy mówili przez cały eter, to by tych eterów było ileś, a wiadomo, że już w XIX wieku wymyślili, że eter jest jeden. Więc no, nie możesz dostać informacji o wszystkim. No to prawda, to prawda. No więc, ale tutaj właśnie, no wiesz, no to jest... No będą te problemy, ale przynajmniej w takiej sytuacji, kiedy ktoś przeciwko czemuś bardzo oponuje, tak jak niemieccy wikipedyści, no to wypadałoby coś się pochylić nad tym, a nie wprowadzać coś, co, co jak gdyby tutaj pokazuje, że my jesteśmy silniejsi. I zamiast tego chyba lepsza byłaby dyskusja. Nawet jeżeli fundacja ma rację. Nawet jeśli, no tak, no. no. to znaczy, nie wiem kto wpadł na pomysł, że oni ze sobą nie rozmawiali, bo ja myślę, że jednak rozmawiali. Cały ten. rozmawiali na pewno, tylko że fundacja zawsze sobie zastrzega taką opcję, że mm, może nie zgodzić się z decyzją społeczności. No właśnie. Czyli wracamy do właściciela, fun, właściciela Wikipedii. <głosy> Temat, który zawsze yy, jakoś tak mówiliście, nie, nie, to wcale tak nie jest, że jest właściciel Wikipedii, no ale jest, jak widać, wiki, fundacja jest właścicielem. Nie, nie, nie, bo, bo musimy rozdzielić Wikipedię od oprogramowania Wikimedia. I teraz faktycznie właściwie jedynym poważnym podmiotem, który rozwija oprogramowanie Wikimedia na taką globalną skalę jest Fundacja Wikimedia. Znaczy MediaWiki, przepraszam. Oprogramowanie MediaWiki. Jest Fundacja Wikimedia. Ale Wikipedia to nie tylko oprogramowanie MediaWiki, to też content, treść. I tutaj, kiedy ktoś pyta o właściciela Wikipedii, to pyta o wszystko. A może nawet bardziej o treść niż o oprogramowanie. Bo po prostu oprogramowanie nie jest integralną częścią Wikipedii, tak samo jak, y, chyba że mówimy o gadżetach lokalnych, to jest jeszcze y -y, co innego, y -y, y -y. Y ale no, oprogramowanie jest czymś wspólnym, jakimś takim fundamentem. To, to nie jest, y, y, no właśnie, tak jak powiedziałem, integralna część Wikipedii, bo każdy inny projekt y, y, fundacji Wikimedia też ma to samo oprogramowanie tam, wersja wcześniejsza czy późniejsza, ale to jest, to jest ten sam wspólny fundament. No, ten temat pewnie jakoś się rozwiąże w najbliższym czasie i mam nadzieję, że to będzie zadowalające dla obu stron ale no, warto śledzić, chociaż też mamy kłopot, no bo Niemcy rozmawiają po niemiecku z kolei. To znaczy petycja już jest przetłumaczona, petycja niemiecka wystosowana przez niemieckich wikipedystów i podpisywana przez wikipedystów z różnych projektów i jest w tej chwili już przetłumaczona na polski, także już można się z nią zapoznać. To, to za tego linka. To podrzucę po audycji tutaj. Yy, I co tutaj warto powiedzieć na yy, tablicy ogłoszeń, właśnie Nux podrzucił ten link i jestem bardzo wdzięczny koledze PMG, że napisał właśnie, że to jest jednak stronnicze, bo moim zdaniem też jest to stronnicze, to co napisał Nux i nawet zdjąłem to z tablicy ogłoszeń, ale jednak to zostało przywrócone. No tak czy inaczej trzeba być świadomym tego, że ten list do fundacji Wikimedia przedstawia wyłącznie perspektywę jednej zainteresowanej strony i, i tak jak już powiedziałem gdzieś wcześniej, ja na przykład byłbym bardzo chętny podpisać list taki przeciwny temu listowi. Tutaj widzimy 400 podpisów, prawdopodobnie list wspierający fundację byłby trochę mniej popularny, ale warto sobie zdawać sprawę z tego, że list niemieckich wikipedystów nie jest jedynym, nie wyraża jednego jedynego mm -hmm. możliwego stanowiska, jakie może zająć e, wolontariusz. No ale Szymon, no każdy może. Napisz taki list i zbieraj podpisy. No my ludzie będą się pewnie chętnie też podpisywać. Ja pewnie też bym się podpisał pod takim listem, tylko go nie ma. Więc nie ma się gdzie podpisać i wy, wyraźć. Znaczy nie sobie. wiem, czy nie ma i nie wiem, czy jest sens go robić. Jakoś tak, y, no nie wiem, musimy porozmawiać o tym jeszcze. Mm -hmm. z tam. Czy to naprawdę w ogóle jest warte tego? Bo prawdopodobnie fundacja sobie zdaje sprawę, że no na są pewno. ludzie. Myślę, że tak, że to jest dla nich, że to zamieszanie spowoduje jakąś naprawę komunikacji. Myślę, że to lepiej będzie wyglądać, bo to, to, to nie jest dobry sposób, nie? To, to, co zrobiono, tak mi się wydaje, rozwiązywania konfliktów, no wiesz, no, ja, pokazywać, że no, tutaj ja mogę przełączyć I, i cześć. Ale tutaj obdwie strony dokładnie tak samo sobie robiły, dlatego, że jak Fundacja no tak. Wikimedia zanim opracowała tego superprotekta, to zdaje się usunęli stronę, nie, zabezpieczyli stronę normalnie, a potem lokalni administratorzy ją usunęli i przywrócili, korzystając z ogólnego prawa oprogramowania MediaWiki, że usunięta, zabezpieczona strona nie jest zabezpieczona, kiedy zostanie potem odtworzona. Mhm. Więc, więc to, to, to było takie naprawdę punch versus punch i y, obydwie strony sobie pokazywały kto kogo. No, nie ma wygranych w takiej, w takiej walce na pewno. Yy, i, i, trzeba, I to prowadzi do wniosku prostego, że następnym razem trzeba dojść do konsensusu, tak jak to się robi w Wikipedii, że to, Konsensus decyduje. No. I myślę, że to nie jest konsensus. Znaczy nie jest sprawa możliwa do osiągnięcia konsensusu, dlatego że e, doświadczeni użytkownicy e, e, Wikipedii, czy teraz już ogólnie projektów Wikimedia, wszystkich różnojęzykowych, e, nie wypowiadają się po prostu w imieniu mhm. e, czytelników, którzy nie są świadomi w ogóle takiego problemu, no mhm. że, że media viewer jest albo go nie ma, że ktoś im wyłączył, bo coś tam, bo coś tam. No tak, Jestem mhm. bardzo ciekaw, czy Niemcy robili jakiekolwiek badania poważniejsze, które by właśnie tak naprawdę w poważnym stopniu poddały wątpliwości wyniki badań fundacji. Mhm. No dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu, bo czas ucieka, zostało nam 12 minut. Portal na, nagrania wideo z WikiMani 2014, to tylko właściwie jest link, który prowadzi do tych nagrań. Te nagrania są z głównej sali, która, która no tych sal było bardzo dużo, ale to, ten, ta sala największa to stamtąd właśnie są nagrania wideo. Być może z czasem pojawią się też z innych sal, bo widziałem tam też kamery, więc myślę, że te nagrania są wykonane i bardzo się cieszę, że się pojawiają te nagrania. W Wikiradio też się pojawiają, ale troszkę wolniej chyba, ale jeszcze mam już przygotowaną kolejną paczkę nagrań, także proszę śledzić wikiradio.podcasty.info. Tam się pojawiają te nagrania kolejne, można je pobrać i odsłuchać sobie jako podcasty. To link oczywiście w notatkach do dzisiejszej audycji. Dzisiaj jest 34 tydzień... 34? 34 tydzień 2014 roku. Portal Historia i Media o Wikimani 2014. Jak trafiłem na ten artykuł, bo mi się wyświetlił znowu w Google'ach, w alertach Google, że Wiki, Wikipedia się gdzieś tam pojawia, no to zacząłem go czytać po prostu i mówię, kurczę, jakiś rozsądny głos, ktoś normalnie pisze i nie ma się do czego przyczepić właściwie. Też <grystanie> <grystanie> tak miałeś. No właśnie, a potem patrzę, na sam dole jest podpisany Tomasz Ganicz, czyli prezes naszego stowarzyszenia i to wcale nie są jakieś takie puste komplementy, bo rzeczywiście... Jakoś od razu się rozpoznaje te teksty pisane przez naszych, że tak powiem tych, którzy no, niestety. siedzą Właśnie. w tym. Mhm. Mhm. A, a tych nie, dziennikarzy, nie. którzy próbują jakąś taką tanią sensację gdzieś tam znaleźć i zawsze w tych artykułach gdzieś to tak jakoś jest pisane, że, że a tutaj to, a tam to jakieś takie proste rzeczy, a tutaj małpa znowu wyskoczyła. Znaczy wiadomo, że historia i media to jest, to są nasi ludzie. Tylko miałem nadzieję, że jak już tak czytam taki sensowny tekst, to się okaże, kurczę, to zaraz, tam był Marcin albo ktoś Aha, od, od no niego, to, to jak my się nie spotkaliśmy, to oni się do nas nie odezwali, ale dobrze napisali i no tak do, dotarłem gdzieś do połowy, już potem e, jednak ciekawość wzięła górę i, i spojrzałem właśnie na koniec No i niestety, no to jest po prostu zwykłe sprawozdanie od Tomka. No tak. Mamy tutaj w międzyczasie drobne techniczne problemy, ale mam nadzieję, że to u was się nie da odczuć, bo przełączyliśmy się z jednego internetu na drugi. Ty Marku jesteś w tej chwili na którym? Na tym kabelkowym Na kabelkowym, jestem. no to bardziej bezpiecznie. Ja jestem jeszcze ciągle na, na tym i tak nie wiem kiedy mi się skończy, bo już tutaj czerwono miga bardzo długo ta, ta lampka, no ale to taki drobiazg. Więc link oczywiście do tego artykułu jest w notatkach do naszej audycji. Zapraszamy do zapoznania się. Bardzo fajnie napisany. Przy okazji wywołał on temat naklejek na, na laptopy, który jest w naszej grupie wiki.pl.wikipedia wik, na Facebooku omawiany bardzo rozbudował się ostatnio tak jeszcze nie zdążyłem wszystkiego przeczytać ale jak tylko się skończy audycja to pewnie to zrobię kolejny tak, temat to jest taki zabawny po prostu zabawne porównanie wolontariuszy którzy mają trochę starsze laptopy pooklejane różnymi naklejkami i i ludzi najczęściej reprezentujących jakieś podmioty instytucjonalne z macbookami bez naklejek, w strojach casualowych. Mm -hmm. No fajnie jest napisane, bo to takie ciekawe spostrzeżenie wydaje mi się jest też faktycznie, że, że to... No tak, a ja jestem dubnym właśnie reprezentantem czegoś pomiędzy. <grych> tak, bo ty nie obklejasz swojego laptopa. Ja zacząłem obklejać już... Ja laptop. nie obklejam, a w, w, nawet jeżeli się nie ubieram casualowo, to na pewno nie nie, nie ubieram się tak jak taki właśnie stary... Wyjadąc. Wolontariusz jest mm -hmm. przez takiego etapu rozwoju Wikimediów, kiedy to było w 100% hakerskie i, i bez żadnej współpracy z instytucjami. Mm -hmm. No, więc mi się zerwało już połączenie. Mam tylko parę otwartych e, zakładek, które wcześniej udało mi się pobrać, ale tylko 7 minut zostało, więc to chyba źle nie rokuje. Ale mam nagranie też na dyktafonie, którego warto posłuchać. Troszkę przeskoczymy, bo te tematy, które przygotowaliśmy będziemy musieli poprzesuwać chyba na przyszły tydzień również bo okazuje się, że tematów z Wikipedii też jest dużo i my się też rozgadujemy troszkę, może ostatnio więcej. Ale posłuchajmy, nie jestem pewien, czy to jest to nagranie, ale mam nadzieję, że tak. Witajcie! Tutaj Marycha 80. Chciałabym Was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w Tygodniu Paragwajskim organizowanym w ramach Wikiprojektu Tygodnie Tematyczne. Akcja będzie trwać tydzień od 20 do 26 sierpnia 2014 roku. Zapraszamy wszystkich wikipedystów do włączenia się w pisanie artykułów dotyczących tego pięknego państwa, Paragwaju. Jakie artykuły będą mile widziane? Wszystkie dotyczące tego państwa, od sportu po politykę, kulturę, historię, biogramy, florę, faunę, uczelnie, potrawy, herby, jednostki administracyjne, miasta, wojsko, muzykę, innymi słowy wszystko, co związane jest z Paragwajem. Oprócz tego szukamy osób chętnych do poprawienia artykułów. Oczywiście przyznajemy gwiazdki za największy wkład w tydzień. Czy to jeśli chodzi o artykuły nowe czy poprawione, małe czy duże, oraz te najciekawsze. Chciałabym Was bardzo zaprosić do tego tygodnia. Zapraszam serdecznie. Marycha 80. No i co? Przyłączacie się? Coś tu gra. Nie wiem dlaczego. Coś się zrobiło i chyba yy, zaraz. Kogoś się odjęło? To nie mi gra. A może to tu gra. A, to tutaj zaczęła ta sygnałówka A, na ok. Tak, jest, okay. E, nie jest. no, bardzo zachęcająca reklamówka. Mam no właśnie Marycha 80, tak, taki sympatyczny ma głos, ale chciałbym. To, to, to jest Marysia? Czy, czy to jest Maria? Czy, Marycha 80. Nie, nie, to jest tylko. To jest tylko. Nie, to nie jest jej imię, to jest tylko i nick. Mm -hmm. Już przecież na y, grupie Apple Wikimedia można zobaczyć, jak, jak ma na imię. Aha, no to zapraszamy. Tydzień tematyczny. Y, troszkę zmienia się też formuła tego tygodnia tematycznego, tego projektu, bo to jest projekt. Y, wikipedii tydzień tematyczny, to nie jest co tydzień ten tydzień, tylko raz na jakiś czas pojawia się tydzień tematyczny i właśnie już lada moment zaczyna się tydzień tematyczny pod hasłem Paragwaj. I w tym czasie edytowane są właśnie, no tak jak Marycha mówiła tutaj, te hasła związane z, z, no, z, z tematem. Ale fajnie, że, że udało się namówić uczestników tego Tygodnia Tematycznego na to, żeby w naszym Strumieniu taką informację umieścili, no bo ona co godzinę jest prezentowana, co godzina jest prezentowana w takim serwisie informacyjnym, który leci w Strumieniu Wikiradia. To zapraszamy też inne projekty do takiego, takiej współpracy, bo to nie jest trudne, to się łatwo robi. Eee, dobrze, kolejny temat, eee, który pewnie przerzucimy na następny tydzień, to jest lista narzędzi Wikipedii i na przykład rozbudowane statystyki. Czas nam się skończył. Skończył nam się czas? Tak, albo moment. 6 minut, widziałem jeszcze na no, przełączyło, A nie, jest 4 minuty, przepraszam no bardzo. Rozbudowane statystyki, haseł to zostawimy na przyszły tydzień, bo temat nam nie ucieknie. QRpedia też nam nie ucieknie apel do historyków. Myślę, że warto byłoby powiedzieć o tym, że powstała taka strona na, na Facebooku. No będą nam uciekać użytkownicy z Wikipedii, dopóki nie dogoni ona funkcjonalnie no, tych łatwiejszych narzędzi do komunikacji i właśnie takim pomysłem na stworzenie projektu Wikipedia Wikipedii jest, na Facebooku, jest apel do historyków, w którym, w którym no to jest taka strona na, na Facebooku i tam zawarty jest apel właśnie do historyków, którzy, którym, którym, których się prosi, żeby e, zmienili treść haseł, poprawili jakość haseł. W Wikipedii. Ciekawa metoda. Co ciekawe, to chyba nie ludzie od nas zaczęli no to, w mm -hmm. sensie nie wikimedianie. Dokładnie tak, dlatego, dlatego ja nie uważam, że oni y, uciekają z Wikipedii do Facebooka, tylko oni właśnie organizują się tam, gdzie są. No właśnie. Czyli na Facebooku. No właśnie, a dlaczego nie są na Wikipedii? E, no właśnie o tym mówiłem, Dlaczego? Że to... No Bo właśnie ta strona służy zachęceniu do Wikipedii dopiero. A hmm. gdzie są ludzie na Facebooku? To. to... Na no przykład, gdzie, gdzie przebiega komunikacja młodych naukowców, y, y, prawników, doktorantów, studentów, y, którzy potem piszą całkiem poważne rzeczy i występują w poważnych miejscach i wypowiadają, wypowiadają się na poważne tematy? Wyłącznie Facebook. Mhm. Kiedyś jeszcze istniały jakieś newslettery. Nie, wyłącznie Facebook. No Potwierdzam. Ja bym chciał, żeby to było w Wikipedii i to chyba będzie możliwe niedługo w dodatku, jeśli, jeśli no ten Winter i Flow e, zadziałają i, i będą działać tak, jak to jest opisywane, no to jest szansa, że, że to będzie mogło, że takie dyskusje, takie, takie kontakty, taka komunikacja będzie się odbywała poprzez e, właśnie poprzez Wikipedię, bez wychodzenia gdzieś. No ja wątpię, bo to znaczy... Po, po, komunikacja podobna do tej, z tym, że y, między kim innym, bo jednak w Wikipedii jest komunikacja między wikipedystami, a tutaj nie ma, nie ma komunikacji między Facebookowiczami, bo nie ma nikogo takiego, tylko po prostu między jakimiś tam ludźmi, którzy mają konto na fejsie i rozmawiają sobie o Wikipedii dlatego, że wszyscy są na fejsie, a rozmawiają o Wikipedii dopiero, żeby tam do niej dołączyć, więc nie będą rozmawiali o niej na niej, bo tam ich jeszcze nie ma i właśnie o to chodzi, że tam ich nie ma. Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, bo tam mm -hmm. gdzie są, no to może dotrą w ten sposób, że, że z tym przekazem. I fajnie, że takie apele powstają. Z tym, że tutaj y, Wojtek y, Pędzich napisał nam, że, że pojawiła się kwestia logotypu Wikipedii, bo oni po prostu użyli logotypu Wikipedii do, do, do, do stworzenia tej strony. No, ale na szczęście z, po krótkiej wymianie i jakiejś tam rozmowy Wojtka z, z twórcami tego portalu to zostało naprawione. I, no i było sporo takich wypadków. No, ja też kiedyś używałem na początku logo Wikipedii, tak sobie, no bo jest skoro wszystko na wolnych licencjach, to pewnie i logo też. E, więc jak najbardziej i tak mi się to podobało, że mogę użyć logo Wikipedii, ale szybko, szybko dotarłem do informacji, że to nie tak, że to tak nie za bardzo można. No i wiele osób będzie tak pewnie, no i fajnie, że to, że to można tak zareagować i poradzić coś, jakiś gotowy pomysł na rozwiązanie, bo tych, tych wypadków było sporo. Wikipedia polskiej siatkówki, Wikipedia Atari, no to wszystko nie te nazwy, nie powinno to się nazywać Wikipedia Atari, tylko Wiki Atari na przykład. No. I to wtedy jak czy. najbardziej, bo wiki jest metodą, a, a wikipedia jest już marką jak gdyby czegoś, co… Tak, no dokładnie marką. Mm -hmm. A jeszcze schodząc na temat samych historyków popraw wikipedię, e, mam takie wrażenie, być może oni przyjęli jakąś inną strategię, ale albo to jest fanpage, który ogranicza się wyłącznie do istnienia, a może oni zaczną jakąś poważniejszą akcję od września, jak uczniowie wrócą do szkół, czy od października, kiedy będą studenci. No jak na razie, to tam widzę wyłącznie wrzucane zdjęcia. No a może to jest taki słomiany zapał, że ktoś miał po prostu pomysł, miał czas, zrobił stronę, rzucił apel i teraz czeka na odpowiedź. Może, może, może. Bo bardzo bym nie chciał, żeby to był fanpage jakich wiele. To było. Znaczy mogłoby to być, mogłoby to być dobra, jakby dobre miejsce współpracy między historykami, którzy poświęciliby trochę czasu dla, dla Wikipedii, ale żeby tak było, to musiałoby za tym stać jednak, musiałaby za tym stać jakaś większa idea, większa energia ogólnie czas, chęć y, więcej ludzi, może jakiś, y, jakiś plan, y, jakiś stopień zorganizowania. No, a póki mm -hmm. co to tą historyków popraw Wikipedia wygląda na ciekawy, ale jednak wyłącznie fanpage. No chyba tak to na razie niestety jest i tak to będzie, no ale może rzeczywiście od września czy od października jak ludzie wrócą na studia, to mm, ktoś się tym zainteresuje, a ten pomysłodawca zacznie to propagować. Może ma jakiś pomysł na to, żeby to już propagować. Zobaczymy. No tak, znaczy sama propaganda jeszcze jest troszeczkę mało, prawda? Dobrze by było, żeby żeby za tym e, fanpage'em stali prawdopodobnie, może nie stoją, może stoją, nie wiemy, ale fajnie by było, gdyby za, za stworzeniem tego fanpage'a stał na przykład zespół ludzi, którzy są gotowi przeszkolić e, albo zachęcić do, do samej edytowania do Wikipedii, albo mhm. gotowi do, do tego, żeby, żeby ktoś od nas do nich poszedł i e, zrobił im szkolenie z tego, jak szkolić innych. No my jesteśmy e... gotowi co miesiąc na warszawskich otwartych wiki spotkaniach. E, zapraszamy do nas e, już najbliższe spotkanie 30 sierpnia, za tydzień. No Czas niestety nam się skończył. Bardzo Wam dziękuję za udział. Szymon Grabarczuk z Lublina, Wojciech Tadeusz Mężyk z Sosnowca. Kwaścinnie z Sosnowca. Mhm, dziękujemy bardzo. I Marek Mazurkiewicz ze mną w studiu przy Łazienkowskiej 7 w Młodzieżowym Domu Kultury. Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.